Radio Paranormalium i Portal Infra przedstawiają Sens spirytystyczny Wykłady o spirytyzmie Tomasza Grabarczyka Witam wszystkich słuchaczy, nazywam się Tomasz Grabarczyk i jestem spirytystą. W programie Sens spirytystyczny, wykłady o spirytyzmie, będę poruszać tematy związane ze światem duchów oraz filozofią spirytystyczną i jej punktem widzenia na wiele różnych spraw. Dziś zajmiemy się sposobami kontaktu ze światem duchów, czyli powiem, które sposoby kontaktu z drugą stroną są bardziej wiarygodne, które natomiast mniej. Jak na przestrzeni lat wyglądały owe sposoby i jak najlepiej kontaktować się ze światem duchowym. Otóż zaczęło się od tak zwanych wirujących stolików, to jest od typtologii. Zjawisko to po raz pierwszy pojawiło się we Francji w połowie XIX wieku, gdzie to w stolikach nagle zaczęły pojawiać się jakieś stuki, jakieś pukania i nikt nie wiedział o co chodzi. Tematem zajęło się wielu naukowców, jednakże w większości było to, to zjawisko, było traktowane jako rozrywka. Dlaczego rozrywka? Otóż w ówczesnej Francji powstawały całe kółka, gdzie to, dajmy na to, co tydzień wokół stolika zbierało się, zbierała się grupa przyjaciół i właśnie czekała na te stukania, pukania, później też również lewitacje, bo i do tego dochodziło, że stolik zaczynał lewitować. I to stanowiło swego rodzaju rozrywkę. Niektórzy właśnie poważniejsi ludzie dojrzeli w tych stolikach jakąś, jakąś właśnie siłę, którą to należy zbadać. I podczas tego ludzie zadawali stolikowi pytania. Na początku wyglądało to tak, że stolik odpowiadał tak lub nie, to jest uderzał raz na tak, dwa na nie a następnie, jako że było to, był to dosyć uciążliwy sposób yy, komunikowania się, bo wymagał wielu wielu pytań, yy, wymyślono tak zwany alfabet typologiczny, gdzie, dajmy na to, stolik, gdy chciał coś przekazać, to jest w cudzysłowie stolik, ponieważ przekazywał duch przez ten stolik, gdy chciał coś przekazać, stukał, dajmy na to, trzy razy, i tym samym mówił: dyktujcie alfabet. I jakaś tam wyznaczona osoba mówiła A, B, C i tak dalej. I gdy natrafiło się na odpowiednią literę, to stolik pukał. I tak układano całe, całe zdanie. Innym yy, rodzajem tego było to, że stolik pukał określoną ilość razy: raz na A, 2B, 3C i tak dalej. Jednakże to było dosyć pracochłonne, uciążliwe, więc później te sposoby kontaktu się rozwinęły, ale o tym będę mówił później. Gdy dany duch chciał się zwrócić z, właśnie z komunikatem do kogoś określonego, a nie mówić do całej grupy, to łagodnie lub gwałtownie się do danej osoby przybliżał łagodnie lub gwałtownie w zależności od uczuć kierowanych do danej osoby. Można było po zachowaniu właśnie tego stolika yy, można było rozpoznać stopień rozwoju danego ducha w zależności od tego, co, co robił właśnie z tym przedmiotem. Jeśli był duch niższy, no to bardzo często rzucał tym stolikiem, ogólnie był gwałtowny. Czasem nawet dochodziło do tego, że stolik był niszczony, yy, przełamywany na pół obodłogę. Natomiast duchy dobre, wiadomo, zachowywały się z tym stolikiem delikatnie i co ciekawe, na, yy, na początek danego spotkania delikatnie pochylały ten stolik, jakby się kłaniając. To był pierwszy sposób. Drugim sposobem są talerzyki, gdzie to, to jest raczej domena jakichś ludzi na koloniach, młodzieży na koloniach, na obozach, którzy, którzy to się nudzą, nie mają co ze sobą zrobić, więc mówią sobie, okej, okay, jest północ, no to, to weźmy talerzyk, weźmy świeczki, zgasimy światło, poczekajmy do północy i będziemy wywoływać duchy. Że tak powiem, no... Raczej rzadko y, mamy tutaj do czynienia z prawdziwym ko kontaktem. Jeśli już, no to na pewno będzie to jakiś duch niższy, ponieważ y, duchy dobre mają lepsze sposoby. Jednakże właśnie czasem, y, myślę, że w większości przypadków, jeśli ten talerzyk się porusza, no to mamy tutaj do czynienia z, z tak zwanymi nieświadomymi ruchami palców, gdzie to właśnie uczestniczy, uczestnicy trzymają palce na talerzyku i nieświadomie poruszają, bo, bo po prostu bo chcą uzyskać jakiś tam efekt. To nie jest yy, raczej coś wielce wartego uwagi. Kolejnym sposobem są tabliczki Ouija, które zapewne wiele osób zna. No, to też raczej nie jest y, sposób, który, przez który komunikują się jakieś duchy dobre. To też raczej jest domena duchów niższych. Jednak y, tutaj też mamy do, możemy mieć do czynienia z tymi nieświadomymi ruchami palców albo po prostu ktoś y, świadomie chcąc zrobić jakieś wrażenie na współuczestnikach będzie tam sam sobie wymyślał i przesuwał odpowiednie odpowiednie litery tam więc by, nie wiem, by komuś zaimponować, więc to też raczej nie jest jakiś wielce wiarygodny sposób jednak yy, myślę, że jest, yy, jest możliwość taka, żeby skomunikował się za tą pomocą jakiś duch jednak będzie to raczej, raczej duch niższy niż jakiś dobry. I ostatnim rodzajem, tym najbardziej wiarygodnym, yy, są media, mediumizm. Właśnie media rozwinęły się po, tych, po tym okresie wirujących stolików, czy też inaczej tańczących stolików. O nich yy, będę mówił najwięcej. Zaczynając, w zasadzie każdy z nas od samego urodzenia jest medium, jednakże nie wiemy o tym. Jeszcze muszę tutaj wspomnieć, kim jest tak naprawdę medium. Otóż medium jest pośrednikiem pomiędzy światem duchowym a światem materialnym. Jest takim łącznikiem. Jedni mają tą zdolność bardziej rozwiniętą, inni natomiast mniej. Niektórzy mogą mieć również w pewnym sensie tą umiejętność zablokowaną poprzez jakąś, nie wiem, próbę albo też jakąś karę. Dar ten, gdy yy, jest niewłaściwie wykorzystywany, czyli nie służy bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, na przykład po jakiejś stracie, tutaj dam przykład taki, że jest matka, która straciła dziecko i chce ona uzyskać jakiś tam kontakt od swojego zmarłego dziecka, żeby Wiedzieć, mieć pewność, że to dziecko tak naprawdę nie umarło, że, że tam gdzieś jest, że można by powiedzieć, że żyje. Więc idzie do takiego medium i jeśli właśnie natrafi na takie medium, które to powie, 1000 zł za kontakt, no to to będzie zły sposób yy, właśnie niewłaściwie wykorzystywany ten dar mediumizmu i poprzez takie coś, poprzez jakby bogacenie się na cudzym nieszczęściu dar ten po prostu może być odebrany, bo nie służy on dobru, a służy on korzyściom materialnym danej osoby i właśnie jak mówiłem, bogacenie się na ludzkim nieszczęściu, a to nigdy nie jest dobre. Właśnie przy okazji tego muszę powiedzieć, jak należy oceniać wiarygodność takich mediów? Otóż największym potwierdzeniem wiarygodności medium jest to, że nie bierze ono za to żadnych pieniędzy. Że po prostu robi to bezinteresownie. Owszem, no niektórzy mogą, yy, dajmy na to, brać tyle pieniędzy by się utrzymać, no wtedy można na to jakoś przymknąć oko. Jednakże najbardziej wiarygodne są media, które robią to bezinteresownie. Dlaczego? Ponieważ weźmy sytuację, gdy właśnie dar ten mediumizm zniknie nagle, bo, bo to jest możliwe, to nie jest nic stałego, może sobie nagle zniknąć, tak, ni sto, ni zowąd, znika nie ma. I co takie medium, które to się z tego utrzymuje, ma wtedy zrobić? No wiadomo, nie uzyska kontaktu, no to nie będzie miało pieniędzy, nie będzie miało się za co utrzymać. Więc zacznie oszukiwać. I wtedy się to wszystko tam, kula śnieżna, będzie się toczyć. Będzie jedno wielkie oszustwo. Natomiast jeśli mamy do czynienia z medium, które robi to bezinteresownie, to po prostu nie uda się kontakt, no to przykro mi, proszę wrócić kiedy indziej. I tyle. I... Medium nie będzie musiało oszukiwać, żeby właśnie się, po prostu, żeby się utrzymać. Więc to jest y, właśnie, największe potwierdzenie tego, tej wiarygodności. Y, oczywiście, nie mówię tutaj, że media, które biorą jakieś pieniądze za to nie są wiarygodne, oczywiście nie, jednak właśnie te bezinteresowne są na pewno bardziej wiarygodne. Jest wiele rodzajów mediów, o których to będę zresztą mówił na kolejnych audycjach. Są to media do efektów fizycznych, są to media wyczuwające lub wrażliwe, media słyszące, media mówiące, media widzące, media somnambuliczne, media leczące, media piszące oraz media pneumatograficzne. Więc. Trochę tych mediów jest, o każdym, yy, o każdym z nich będę mówił. I kończąc już tą audycję chcę powiedzieć, że nie należy podejmować kontaktów, jakichkolwiek kontaktów z duchami, nie mając opanowanej teorii jak i grupy zaufanych osób. Co rozumiem przez tą teorię? Otóż rozumiem przez to, że dana osoba, która podejmuje się już tych kontaktów, ma świadomość, co, co może czekać na nią po, po drugiej stronie. Bo wiadomo, może trafić na duchy dobre, jednak może trafić na duchy niedoskonałe i gdy nie będzie właśnie w stanie się od nich odgrodzić, no to dany duch może się, że tak powiem, przylepić do danej osoby, przeszkadzać w życiu i wtedy będzie trzeba się uwalniać od danego ducha i tak dalej, tak dalej, same kłopoty. I jeszcze jedna rzecz dla tych, którzy chcą właśnie już się podjąć tych kontaktów, należy się ich podejmować z z czystymi intencjami, z chęcią nauki. Nigdy nie brać się za to z, właśnie z jakiejś nie wiem, ciekawości, z chęci udowodnienia sobie czegoś, że świat duchowy istnieje, czy coś takiego. To na takie spotkanie, na którym właśnie są osoby, które tak myślą, że są tam z ciekawości, a nie dla chęci nauki, na takie spotkanie przyjdą duchy Niedoskonały, nie przyjdzie żaden dług dobry, ponieważ ich to po prostu nie interesuje. One są dla ludzi, którzy chcą się czegoś nauczyć, a nie, które... nie dla ludzi, którzy są ciekawi. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o tą pierwszą audycję. Był to pierwszy odcinek z serii Mediumizm. Jeśli ktoś chciałby uzyskać jakieś więcej informacji, to można je znaleźć na stronie www.spirytyzm.pl oraz na forum spiritystycznym, które zachęcam do odwiedzenia www.forum.spirytyzm.pl Również polecam zapoznać się z ofertą jedynej w Polsce księgarni spiritystycznej www.rivaill.pl Można na niej znaleźć wiele ciekawych książek, jak i... Również pierwsze po wojnie czasopismo spirytystyczne pod tytułem Spirytyzm, wydawane przez Polskie Towarzystwo Studiów Spirytystycznych, które to właśnie kieruje stroną, jak i forum. Jeśli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, o coś się zapytać czy cokolwiek, to proszę pisać na adres tomasz.grabarczyk.spiritism.gmail.com W następnym odcinku opowiem o mediach do efektów fizycznych oraz o mediach wyczuwających bądź też wrażliwych. I na koniec cytat odnoszący się do tego, co potrzebne nam będzie do spełnienia tego, co sobie w życiu założyliśmy. Jest to cytat Emanuela spisany ręką Chico Wiera, Będziesz potrzebował trzech podstawowych rzeczy. Pierwszą jest dyscyplina, drugą dyscyplina, a trzecią dyscyplina. I to wszystko. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Produkcja i realizacja Portal Infra www.infra.org.pl